Masz życia w akademickim Radiu Luz na 91 i6FM, czyli audycja o grach wideo, bo nie tylko komputery, no ale też inne urządzenia odtwarzające gry wideo. Odtwarzające. Odtwarzające, bo to jest otwórstwo, ja mi się wydaje. Przed mikrofonami Michał Hawełka, Mateusz Gasiński i Miłosz Szymczak. Dużo się ostatnio działo. No, strasznie dużo, aż, aż nie ogarnęliśmy tego. Nie ogarniamy po prostu, jak strasznie dużo się ostatnio działo. Więc może zacznijmy od tego, co się działo na świecie. Zacznijmy tak bardziej globalnie. Globalnie, a potem tak. Potem będziemy pomysł. się zbliżać coraz bardziej do Wrocławia, w którym też się trochę działo. Może od początku. Gra pod tytułem Star Wars Battlefront, gra, która jakby widzieliśmy ostatnio gameplay pierwszy raz i wszyscy byli zachwyceni tym, że będzie fajnie, chociaż jak wiemy to jest EA, więc niekoniecznie musi być. Będzie miało zamkniętą alfę 30, w zasadzie 29 lip lipca, czerwca, czyli już jutro. Będzie można sobie na PC-cie potestować, ale dostali tylko wybrani... Szczęśliwcy dostali maile, więc jeżeli jesteście w gronie, to gratuluję. Ja się niestety nie załapałem, a bardzo bym chciał. I też przy okazji są wymagania. Są takie standardowe, więc jeżeli ktoś ma takiego kompa, na którym wchodzą mu w większości nowe gry, to to też pójdzie. Nie no ma tak. obawy. Jeżeli chodzi o świat, to była też taka trochę głośna sprawa związana z pc bo na konsolach wszystko jest w porządku z tą grą. Batman, Batman Arkham Knight. No niestety wersja na PC-ty była tak tragiczna, że. Wydawca zdecydował się zdjąć ją do sprzedaży. I co ciekawe, w Polsce ga stanęła na wysokości zadania i zwracali, były zwracane pieniądze, nawet jeżeli pudełko było tam odpakowane, w ogóle to mogło być połamane wszystko. Albo klucz wykorzystany na Steamie. Klucz na Steamie wykorzystany i pieniądze mimo wszystko sklepy zwracały. To jest w ogóle chyba pierwszy raz, kiedy się takie coś wydarzyło. Wręcz można powiedzieć, że to jest jakiś taki ewenement. Tak, ale też w sumie ewenementem, jest, ewenementem jest też to, że no, gra do sklepów trafiła i. W takim a nie innym stanie. Jest tak, tragi tak wielka różnica jest między wersją konsolową a wersją pc Jeżeli to było tylko, tylko jakby cyfrowe rozprowadzanie tego, to może bym jeszcze mógł jakoś to, to zrozumieć, ale to było normalnie wybite na płytach, więc to aż aż normalnie dziw bierze, ale no. To nie jest tak, że y, wydawca odwraca głowę i mówi: Kupiliście to, grajcie. Ale powiedzcie, o co chodzi w ogóle z tym ze znie, tak? No po prostu y, port na PC jest w większości przypadków niegrywalny. Są y, straszne wymagania, nieadekwatne do tego, co jest podane na stronach. Gra po prostu gubi klatki. W niektórych częściach gry, nawet po prostu z, z tych 30, do których jest zablokowana, spada do 5, tak na przykład są sekcje z Batmobilem, które tak bardzo były tutaj reklamowane, po prostu e, nagle mamy film poklatkowy zamiast normalnej gry. Oprócz tego też często się wykrzacza po prostu, gramy, gramy, gra się zatrzymuje i wyrzuca nas do pulpitu, to ja rozumiem, gdyby to się pojawiało w, raz na jakiś czas, no bo wiadomo, czasami się zdarza, ale nie w tym samym momencie na przykład 5 uruchomień pod rząd. Tak, no są też takie mniejsze rzeczy, na przykład brak obsługi dwóch kart graficznych albo, no jest to ewidentnie do, niedokończony port. No i nie wiem, czemu to przeszło, ale no, przynajmniej yy, wydawca jest w stanie po prostu powiedzieć, sorry, no by jest źle, oddamy wam pieniądze, żeby nie było. Ogólnie ostatni tydzień obfitował w takie dosyć dziwne wydarzenia, powiedzmy. Innym takim właśnie też dziwnym wydarzeniem jest jakby zapowiedź dodatku do Destiny, który miał być z dodatkiem firmowanym przez Red Bulla i przez to, no, po prostu można było sobie kupić napój w znaczy, to jest tak, że jak kupiłeś napój Red Bull, tylko w Ameryce, to tylko amerykańska promocja, odbłokowywałeś dodatkową misję w tym dodatku. To jest tak, że musiałeś kupić tak. DLCK, a potem jeszcze Red Bulla, żeby dostać wielostopniową Misję, tak? Tak, i w tym przypadku Bardzo mi się podoba To, co zrobił Techland, a mianowicie Obśmiał y, całą tą akcję W taki, swój, w swój sposób Tak, wydał dokładnie taką samą infografikę W której jest napisane, co się dostanie, jak się kupi Tego Red Bulla, tylko oni tutaj użyli Szklanki wody Tak, no szklanka wody, która y, Jest darmowa, no. Jest darmowa, tak I jeszcze w ogóle był, był quest, żeby Ileś tam tweetów się pojawiło że każdy musiał. Ktoś musiał zrobić zdjęcie jak pije wodę. I jeżeli to zdjęcie było tam retweetowane ileś tam razy czy coś, to dostawało się busta do doświadczenia na przykład. Tak, albo jakąś jest broń, broń tak? specjalną, tak. Więc no. poszli społecznościowo. No. Jest, jest nieźle. Dobrze przynajmniej wyłapali moment i tak. Tak, plus. I to jest to jest fajne. I jeszcze jedna y, afera, to może to jest duże słowo afera, ale. W związku z wydarzeniami w Stanach w ostatnich tam tygodniach, gdzie na podłożu rasowym dosyć dużo było jakiś tam zamieszek, Apple wycofywało z, ze swojego App Store'a gry, w których pojawiała się flaga konfederatów. A, to najlepsze, to no nie jest flaga konfederatów, ale to o tym może kiedy indziej. Tak, więc... Y, ostatnio zresztą też pojawiła się jeszcze informacja, że Apple pracuje z niektórymi deweloperami, żeby jednak te gry przywrócić, bo nie wszystkie jednak... Y, w Gettysburg było. Tak, więc... Y, Taki trochę niesmak, no, że tak. wszystko poszło, a potem, no dobra, jednak no. niektórzy może wrócą. Tak, z ciekawostek to nie jest flaga konfederatów, tylko armii konfederackiej. To była, były problemy, nie? Yy, mamy niedługo nowy miesiąc. Mamy nowy miesiąc. Jeszcze szybko o... Od... O, co jeszcze masz? Games with Gold. PlayStation Plus na razie nie wiadomo. No to tak, na Games with miesiąc, Gold yy, już rzuciło ofertą i tu jest niespodzianka. Yarr. Duża gra na Xbox One. Za darmo? Zagadka. Ja powiem tutaj hasło. Jar. Miło się to zagra. Jar. Jak to się pisze? Jar. y ARR r r R. dużo papug ale to, to nie jest piracka jakaś. No, czyli. No, no. Duża. duża Przed roku? Duż? Aha, y, Assassin. Bar bardzo ładnie. Assassin's Creed 4, tak, Będzie za darmo na Xbox One przez cały kolejny miesiąc, co jest w ogóle szokiem dla mnie, że taki duży tytuł tam trafił. Zobaczymy, jak odpowie Sony. No, przynajmniej mają tam zaletę. W środę będzie wiadomo. Później. A propos, jak odpowie Sony, no w tym y, miesiącu przyszłym, czyli w lipcu, gry, gier nowych za dużo. No, sezon ogórkowy się zaczyna. Widać. Jedyną głośniejszą rzeczą, którą tu widzę, to jest remaster God of 3. Ale o remasterach nie będziemy mówić, bo tak. co, co tydzień mówimy naszą opinię na ten temat, więc... I jest jeszcze jeden tutaj taki fajny punkcik. 20, nie, 14 lipca. Trailer Fusion delce. Tak, dodatek, dodatek, który... Trailer y, był bardzo ciekawy, w którym jeździliśmy na koniu i był to kot strzelający z nie rewolweru. Koniu, to nie był na, jednorożec. No właśnie, chyba. to był jednorożec. Jestem bardzo ciekawy jak to będzie wyglądało i pewnie kupię, bo mam cały season pass poprzedniego. A sama nazwa DLC sugeruje, że to jest Awesome Levels Max Expansion. Tak. Także martwi się nie da. Pozostałych tytułów, które no warto wiedzieć, że będą będzie open beta Smite na Xbox One. Yy, będzie nowy F1, F1 2015 w sumie z takich... Ja jeszcze znam taką jedną grę. Dajesz. E, e, e, reboot serii King's Quest, pierwszy chapter wyjdzie 28 lipca. Też dobry. No to... I dobry w dobry Nie premieru... wiedzą Pokémony pomieszane z tekkenem na e, automaty w Japonii. Co to znaczy Pokémony pomieszane? Nazywają z się Pokken. Pokken? Tak, i walczysz z Pokemonami zamiast... Bijatyka, y -y. się Pokemony biją, tym razem normalnie. Tak na, na serio. O kurde, tak. y to by było na tyle, jeżeli chodzi o same premiery. Jeszcze mamy tutaj dwa newsy, z czego jeden to, że Muzeum Gier Komputerowych, o których już trochę było słychać, że we Wrocławiu mogłoby powstać, zbiera na... Polak potrafi PL, dobrze tak, pamiętam? Tak, tym razem na Polak potrafi. Zbiera. No, crowdfunding i zbieramy na, na to, żeby to muzeum powstało. Nie ma na 92 tysiące złotych? Tak. 39 dni jeszcze zostało. Więc m, sprawdźcie, jeżeli uważacie, że warto, to wiadomo, co no. trzeba zrobić. No. Wiecie, co, co z tym zrobić. Wrocław na pewno nie pogardzi kolejnym muze muze muzeum? muzeum. Muzeum. Ale tym razem takim, który może nas bardziej zainteresuje. No tak, więc będą same nowsze rzeczy, tak relatywnie, jeżeli mówię o muzeach. I co? Teraz a propos Wrocławia, to przyjdziemy do Wrocławia, ale to dopiero za chwilkę i opowiemy Wam, co się działo na w dniach Lacznicy. Na dniach na dnia fantastyki. fantastyki. Słuchajcie, Akademickiego Radialuz na 91 i 6 FM, a to jest audycja Masz Trzy Życia, audycja Ograch Wideo. I przechodzimy do relacji w zasadzie z dni fantastyki, które odbyły się, odbywają się nadal, w sumie już się kończą. Już się bardziej. skończyły. skończyły się. Odbywały się od piątku do, do dzisiaj właściwie to prosto, prosto, z nich tutaj przyjechaliśmy tak. do studia. Centrum Kultury Zamek w Leśnicy we Wrocławiu. To jest miejsce i organizator jednocześnie. Tak, była to już jedenasta odsłona y, Dni Fantastyki, y, zresztą jedenasta we Wrocławiu, no bo gdzie ma być? To jest nasza impreza. Tutejsza. Y, czym są Dni Fantastyki? Może od tego zacznijmy. No to jest to konwent fantastyczny. Właśnie nie, nie. Z tego co słyszałem od organizatorów, to nie jest konwent, tylko festiwal. Festiwal. I w sumie patrząc po tym, jak cała impreza wyglądała, to rzeczywiście był to bardziej festiwal niż konwent, bo... No jednak były takie subtelne różnice No zaczęło się to jako Konwent oczywiście w historii Ale teraz rzeczywiście idą w tą stronę bardziej Festiwalową, bo mimo, że Część rzeczy dzieje się w zamku taki typowo właśnie konwentowe, jakieś prelekcje Jakieś konkursy i tak dalej To w dalszym ciągu jest ta część taka, która w tym parku Obok zamku leśnickiego jest jakby Dostępna, po prostu tak można wejść, zobaczyć Co się dzieje, a właśnie, ciekawe rzeczy jest... się tam działy I to jest właśnie fajne, że ta część cała wokół zamku Jest dostępna za darmo, bo jednak wejścia na te prelekcje To było wszystko biletowane Znaczy, no, Trzeba było kupić było sobie biletowe. wejściówkę mhm. A wszystko to, co było obok Było dostępne dla każdego Dlatego też można było zobaczyć po prostu przekrój yy, Wiekowy był Od najmłodszych do najstarszych Bo każdy mógł sobie wejść z ciekawości i Zobaczyć, co tu się tak naprawdę wyprawia mhm, Jacy ludzie tam chodzą To była esencja tego festiwalu, że właśnie można było przyjść Całą rodziną z dziećmi i nikt wtedy się nie, nie nudził było zajęcie dla wszystkich. Tak, tak. Na, pewno, na pewno wszystkich bardzo cieszyło to, że była strefa sklepowa, gdzie można było sobie kupić koszulki, yy, czy jakieś akcesoria do gier mhm. planszowych. Yy, Kostki, gry planszowe nawet można było kupić. A także książki z jakichś takich czasami mniej znanych wydawnic. Komiksy, książki, plakaty, było no wszystko, co właściwie w okolicach fantastyki można znaleźć. Jeżeli ktoś nie lubi takich suwenirów yy, trwałych... Mógł sobie iść coś zjeść, <głos> więc była strefa też y, z jedzeniem, Oprócz, o, obok której zresztą był ten y, amfiteatr zamku tak. y, leśnicow leśnicowego. Leśnickiego, tak. leśnickiego, na którym y, no, ciekawe rzeczy się działy, bo było trochę koncertów, był też konkurs cosplay. I to były w ogóle niestandardowe koncerty, nie było, że y, wyszło paru, pan, paru, paru panów z instrumentami i naparzali. Ale był między innymi koncert na harfie, tak? A tak. takiej specjalnej harfie, to była harfa walijska, tak? Dobrze pamiętam? Irlandzko. E, Irlandzko? Coś w tym stylu, jakaś tak. tam... Pani Barbara Carlik to robiła, grała, opowiadała. Tak, oprócz tego właśnie wspomniany już przez Mateusza tutaj konkurs cosplay. Pamiętam jest... nawet taniec był na tej scenie. Tak, ale ten kon konkurs cosplay, który zebrał najbardziej ciekawe kreacje, był gród, były postaci z Warcraftów, były postaci z Falloutów, był nawet mały działa. Taki o. mały działa i chyba zajął trzecie miejsce. To ja bym chciał go zobaczyć. Żałuję, że mnie tam nie było No, taki mały wszedł, taka... Nie, ale wszedł i wszyscy w ogóle Kto to jest Działa Działa, to są... Z Wojen, takie Aha, małe okay. w okay. No, i, i był cudowny. C cudownie to wyglądało i naprawdę warto było tam, mimo że kropiło, warto było tam, myślę, przyjść i naprawdę cały ten taki powiedzmy miejsce, gdzie można było usiąść na tej trawce, zobaczyć co się dzieje, to było no, zapchane ludźmi, po prostu ludzie przyszli to pooglądać. Jeszcze dzisiaj oprócz y, tych standardowych wydarzeń na scenie pojawiła się też grupa y, sztuk walki i prezentowali walkę mieczem długim. Długim. Długim mieczem. Y, bardzo fajnie to wyglądało. Co prawda momentami tam coś im nie grało nie wychodziły wszystkie te rzeczy, które chcieli, ale bardzo, bardzo fajnie opowiedziane, i bardzo mi się podobało to, że tłumaczyli, yy, jak te techniki są używane, że, co, co w filmach jest przekłamaniem, na przykład. Tak, tego też trochę było. I co jest. Było trochę takiej prelekcji, właśnie błędy, czy to autorów fantazy, czy filmach, co tak, było nie teraz, tak. Teraz przechodzimy już do tej części właśnie powiedzmy płatnej, no. y, która odbywała się już wewnątrz z zamku. Było 10 sali prelekcyjnych i właściwie w każdej cały czas się coś działo. Ktoś coś mówił, ktoś coś prezentował. Y, no i... Co najlepsze był, y, rozstrzał tematów był też bardzo duży. Fantastyka oczywiście wiadomo jest szerokim, szerokim tematem, więc mieliśmy tutaj fantazy, czyli tak jakby takie bardziej średniowieczne powiedzmy klimaty połączone z magią. I mm -hmm. y Mieliśmy też, no, fiction, cyberpunki. Prawdziwa nauka była też. Były cyberpunki, były Było wszystko, co jest tak naprawdę fantastyką. No. Tak, y były jakieś post-apok tematy, było naprawdę dużo ciekawych rzeczy i właściwie każdy był w stanie znaleźć coś dla siebie. A jeżeli ktoś nie był zainteresowany prelekcjami, mógł zejść do podziemia, a w podziemiu była strefa Games Room, w której można było pograć w planszówki, można było je wypożyczyć na miejscu i można było też sobie pograć na komputerach i na Xboxach bodajże. Nie było ich dużo, ale, ale parę było. Więc każdy znalazł coś dla siebie. Coś dla siebie? A co wy znaleźliście dla siebie? My zna to co my znaleźliśmy dla siebie to, no wiesz, jako gracze wideo, no wideo, my znaleźliśmy gry wideo, ale o tym powiemy. Y, za chwilkę. No bo... Najpierw jeszcze jedną z prelekcji, na której byliśmy, była prelekcja odnośnie śródziemia w grach wideo. Na propos. Którą prowadził Adam Flamma. Jest to człowiek y, z koła... Y, badaczy kultury Twitter. Y, I właśnie zapytaliśmy się go, jak, y, czy według niego takie imprezy, jak, jak właśnie Dni Fantastyki, są potrzebne we Wrocławiu i czy powinno być takich imprez więcej? Takich imprez to u nas jest za mało. Ja jestem wręcz pewien, że y, takie imprezy są potrzebne. Y, widać po tym, ile ludzi tutaj przychodzi, ile ludzi się pojawia na y, wykładach, na prelekcjach. Y, to, nie to, przy, to nie jest tylko to, że przyjdą ludzie przebrani za różne postacie, że będziemy mieli kospę i że tam będzie jakieś braso rycerskie robią swój pokaz. Nie, tutaj mamy do czynienia z ludźmi, którzy przychodzą, bo chcą porozmawiać, o czymś, chcą się czegoś dowiedzieć, bo to widać. Popatrzmy na, y, na dziedzinie, popatrzmy na salę, to jest przekrój, reprezentantów naprawdę różnych, różnych pokoleń. Dlatego jak najbardziej pochwalam tego, tego rodzaju imprezy. Bardzo mi się podoba. Mam też takie wrażenie, że to jest coś, co cały czas tak naprawdę staje się popularne. My patrzymy chociażby na, na Polkon, na, na Pyrkon, gdzie tam przebijają się dziesiątki tysięcy ludzi. To nie oznacza, że w skali lokalnej takie imprezy nie są potrzebne. Są potrzebne. Dlatego, że ludzie chcą posłuchać, chcą usłyszeć, chcą porozmawiać i chcą się czegoś dowiedzieć. A że przychodząc Coraz młodsze osoby, tym bardziej jest to wskazówka, że jest o kim, e, o czym, dla kogo i z kim porozmawiać. I co najlepsze, sama prelekcja Adama też była bardzo ciekawa. Trudno było w godzinę zmieścić wszystkie gry o śródziemiu. No ale, trochę ich jest. Ale jednak te najważniejsze Adam przedstawił. I w zasadzie ciężko się z nim nie zgodzić, że gdyby to nie było na podstawie książki, tylko to było na przykład wymyślone, tak, o tak po prostu, to ten świat jednak nie byłby taki bogaty. Przynajmniej w grach. No tak, bo to ograniczenia jednak są. Więc cieszmy się, że, że są pisarze, którzy piszą książki, na podstawie których można potem robić gry. No, tak jak Wiedźmin. Jak Wiedźmin. I za chwilę przejdziemy do dalszej części jakby tej komputerowej... Tak, będzie więcej gier. Dni fantastyki. Zostańcie z nami. Słuchacie akademickiego Radia Luz na 91 i 6 FM, a dokładniej audycji Masz 3 Życia, czyli audycji o grach wideo. My kontynuujemy temat y, tego, co się działo na Dniach Fantastyki we Wrocławiu w miniony weekend, czyli jeszcze weekend, nawet dzisiaj. Właściwie. Tak, Obecnie jeszcze w sumie. Y, I może zaczniemy od tego, co mogliśmy zobaczyć na y, stoisku. Y, takie, powiedzmy, to jest ICO naukowe, ale jednocześnie to jest y, taka organizacja TK Games z Politechniki Wrocławskiej. Oni mianowicie y, pojawili się na Dniach Fantastyki y, poka z pokazem swoich niektórych tytułów, które sami stworzyli. Tak, chyba najpopularniejsze dwa, które w zasadzie no ja kojarzę chociażby z tego, że oni pokazywali te tytuły również na Hall of Games i w zasadzie na wszystkich mniejszych imprezach, które tu się w okolicy odbywają, oni zawsze pokazują, czyli Spellcasters to jest gra na tablety, gdzie mamy dwóch magów, którzy tam się ze sobą... No I to, jest, to jest gra Zają. w ogóle, ho, znaczy nie hot seat, <grych> to ciężko przy tablecie, hot seat. Y, po prostu dwie osoby grają naraz. Aha. Na... Czyli kładziesz tablet na podłodze, czy na stole, tak, czy coś? Tak, i dwie my... osoby maziają. A. To, to wykorzystuje umiejętność multitacza. I jest przy okazji y, y, social. No, tak trzeba kogoś znaleźć. Tak. A druga gra z tych takich bardziej znanych ich tytułów to Dynasty of Shadows, czyli to podejście do CRP-ów. Y, takie no, ambitne, no bo jednak to robi mała, mało osób. Trzy osoby tak mają stałą ekipę z tego, co tam dzisiaj można było usłyszeć chociażby na prelekcji. Mhm. Więc no ta gra wygląda, to jest pełne 3D, jest zrobiona na Unity i całkiem, całkiem jakoś tam wygląda, więc też warto się tej grze przyglądać. A oprócz tego mieli DevKita Oculus Rista i to był chyba największy hit. Ich. Całego no, no jak dla kogo, bo na przykład ja już się parę razy przejechałem na Oculus. A liczy. dla mnie to był pierwszy raz, ja w ogóle nie wiem. No, nie założyłem. Prawie się wywróciłeś mój. Tak. Ja No momentami były takie, były takie momenty, że właśnie mi się wydawało, że zaraz chyba wezmę i padnę. TK Games miało parę demek do dyspozycji, między innymi w to jeszcze nie grałem. Super, super, nie, Great Power, tak się nazywa to demko. I polega ono na tym, że możemy sobie latać po w mieście, jak Superman. I głową sterujemy żeby nie uderzać w budynki. Ja parę skasowałem, Miłosz też parę skasował, więc jesteśmy na równi. Liczyliście ile? Wynik jakiś? Ja miałem wynik Miłosz z jakiegoś powodu nie miał, bo ja właśnie nie miałem chyba w jakimś trybie swobodnym. W każdym razie albo wiesz miał po prostu mniej. Na pewno. Ja na pewno miałem lepszy, bo przecież czemu? W każdym razie rozmawialiśmy z Wojciechem Słomą, członkiem TK Games i pytaliśmy o to, czy Koło planuje jakieś rzeczy samemu robić na te na Okulusa, bo to nie były ich demka, to były demka gotowe. No i właśnie czy, czy sami zamierzają coś na Okulusa robić. Tak, są projekty u nas w kole. W tym momencie Maciek Walaszczyk zajmował się projektem, który wykorzystywał i Oculusa i Kinecta, tylko że to była dosyć wczesna wersja i jeszcze miała dużo niedoskonałości, ale, ale z tego co wiem to przez ostatnie kilka miesięcy nad tym pracował, bo miał u siebie tego Oculusa. No i teraz wakacje, wakacje Adam coś wspominał, że ktoś chciał wypożyczyć Oculusa, ale mi dokładnie nie wiadomo co to będzie za projekt, więc na pewno, ale na pewno jakieś yy, projekty powstaną w najbliższym czasie w kole, bo jest zainteresowany. Zwłaszcza, że to jest nowa technologia, która dopiero raczkuje. Jeszcze nie ma oficjalnych jakby na rynku urządzeń, które można dostać. To są tylko wersje deweloperskie, więc to jest technologia, która dopiero będzie wchodzić do sprzedaży, więc warto się nauczyć robić na to aplikacje i różne gry, bo jak wiadomo, jak nowy rynek startuje, to jest duże szanse, żeby się wybić. Oprócz tego stoiska TK Games jeszcze w piątek można było się załapać na prelekcję dotyczącą YouTube'a, a mianowicie YouTube'a i streamowania. Czy da się na tym zarabiać i jak duże pieniądze? Chociaż może nie, nie tyle jak duże pieniądze, tylko jakie pieniądze. Wszystkim się wydaje, że są to duże pieniądze, ale nie zawsze. No jak się duże banknoty wydrukuje, to będą duże, Tak, I oprócz tego jeszcze, bo to była cała sekcja YouTube'a jakby, było parę prelekcji I jeszcze oprócz tego w sobotę można było też dowiedzieć się jak korzystać z green screen'a To jest w ogóle super technologia i zresztą coraz więcej YouTuberów z tego korzysta I Teraz efekty ty... mogą być bardzo ciekawe Czy on musi być zielony? Nie musi O, a jaki może być? Niebieski na ten przykład O, a nie, nie bardzo czerwony, nie? Raczej, nie? Raczej nie Ale zielony jest jednak najpopularniejszy, bo jest no, naj, najmniej jakby używany ten zielony w palecie całej powiedzmy No tak, bo jak się jak ktoś siny zrobi To też niebieski problem No jest no. problematyczne, coś było jeszcze jest ciekawego problematyczne. Jeżeli chodzi o prelekcje dotyczące już stricte gier no to o śródziemiu O której już wspomnieliśmy mhm. I oprócz tego jeszcze była prelekcja, na której ty byłeś Tak, była krótka prelekcja na temat y, Krachu gier w Ameryce y, Na temat właśnie Jak to IT e z Pacmanem Próbowali zabić rynek gier no, Był taki ciekawy rys historyczny od początku Atari do właśnie momentu, w którym zakopali na pustyni y, cały tony kartridży z grami. No, była taka ciekawa, ciekawa po prostu opowieść, co tam się działo i dlaczego tak, a nie inaczej. No i też dlaczego NES ma taki, a nie inny wygl wygląd. Oprócz tego dla miłośników Blizzarda dwie prelekcje w zasadzie łączące się ze sobą. Pierwsza z nich odbyła się w sobotę i to była historia y, uniwersum Warcrafta. Świata Warcrafta tak naprawdę. Trwała bodajże dwie godziny i można było się po prostu dowiedzieć, o co tak naprawdę tam chodzi. Bo to jest duży świat, dużo gier. Już no więc... ponad 10 lat. Więc jeżeli ktoś nie grał nigdy, no to jeżeli... miał okazję poznać. A jeżeli ktoś grał i nie uważał. No, ponad 10 lat, jeżeli chodzi o samego WOWA, ale jeszcze wcześniej były jakieś gry. Tak. I nie każdy, kto gra w WOWA, wie, co się tam działo. Tak, tak niektórzy klikają. No, klik, klik. No i oprócz tego jeszcze w niedzielę, czyli dzisiaj. Była lekcja dotycząca kart w Hearthstone'ie, skąd się te karty tak naprawdę wzięły. I czyli tak roz... jakby kontynuacja tematu z wczoraj. Tak, czyli takie proste przedstawienie tych rysów, tych postaci, które są na kartach. Tematu było dużo, więc nie wszystkie zostały omówione, ale... Ale na pewno przy następnej okazji cała reszta będzie przedstawiona. Tak. Zresztą ja jestem sam bardzo ciekawy, bo to, co prawda grałem trochę w WoWa, ale jednak te postaci z kart z na kojarzę głównie z nazwy, nie z tego skąd one się tam brały tylko nazwy no. gdzieś tam się obijały a jednak lepiej posłuchaj jak to się opowiada anegdotkę o Leroyu niż znaleźć filmik w, na YouTube czy na, wejść na Wikipedię nie? E, no i mam, były też kilka takich powiedzmy prelekcji dla osób które zastanawiają się nad tworzeniem gier tak i naj, największą taką w zasadzie no. największym warsztatem no, tak, no było, było, był było warsztat z Rafałem Orkanem z Rafałem Orkanem z Techlandu tak. Który jest tam lead writerem, pracował przy takich grach jak e, Halo e, Gunslinger Light. i Dying Light. Dying Light. tak. A oprócz tego wcześniej pisał powieści fantazy, więc na pewno doświadczenie w pisaniu ma. No, sala była pełna i e, w ten krótki czas, bo krótki, ale postaraliśmy się napisać scenariusz, e, znaczy w zasadzie taki zalążek To się nazywa Elevator Pitch, czyli tak. e, jakby opowieść, szybką opowieść o pomyśle, którą można po prostu przedstawić w, w, podczas jazdy w windu. I... I ten pomysł był bardzo szalony W naszym przypadku No był taki było... odjechany Tak, można było powiedzieć, że niektórzy z uczestników Podeszli bardzo frywolnie I kreatywnie, <laughs> tak bardzo, bardzo do, do wymyślania tego tematu No ale w każdym razie y, Same warsztaty na pewno były bardzo ciekawe I zresztą udało nam się z Rafałem y, później też porozmawiać I zapytaliśmy go o takie dwie jakby Podstawowe rady Dla ludzi, którzy chcą Z game designem swoją przygodę zacząć Game designer, ogólnie Pierwsza rzecz oczywiście to tak jak pisarz musi czytać książki, tak jemidzelny musi grać, ale musi grać w bardzo różne gry i grać, e, nie grać bezrefleksyjnie. To znaczy, zawsze stawiać się na, po tej stronie, tak jakby próbować wejść ze za kulisy. Zawsze stawiać się po stronie tfusy. Zastanawiać się, dla, jakby sytuacja, która spotyka, którą spotykam w grze, czy to fabulana, czy to czysto grywalnościowa, ona po coś tam jest. zawsze musi sobie zadawać pytanie, po co ona tam została wstawiona, e, po prostu stworzona, bo ktoś musiał zaprojektować, a potem e, zaprogramować. Zdizajnować i tak dalej i zaimplementować. Po co właściwie została stworzona i szukać tej odpowiedzi? Żadna odpowiedź nie będzie słuszna, ale szukać tej odpowiedzi i zastanawiać się tak jakby kreatywnie, co ja bym zrobił, tak? Żeby podo osiągnąć podobny efekt. I zarówno w przypadku jakby dobrego odbioru danej sytuacji w grze, lokacji, postaci, wydarzenia, nie wiem, dialogu i tak dalej, jak i tych, tych, które nam się nie podobają, tak? Dlaczego one były złe? Jakby analizować. Grać i analizować to, co się gra. Bardzo refleksyjnie próbować tworzyć jakby w swoim myśle i zastanawiać się, dlaczego, dlaczego, dlaczego twórca to zrobił właśnie. A dwa, druga porada, starać się tworzyć e, na kacę papieru nawet. Własne pomysły, na wyobrazić sobie, że chce stworzyć chociażby grę na komórkę. Teraz tak, jak stworzyć coś, co spodoba się dużej liczbie graczy, bo nie oszukujmy się, nie ma gier, które... nie tworzy się gier dla jednego dwóch graczy, czy dziesięciu, czy stu, tylko tworzy się dla tysięcy milionów. Więc próbować sobie tworzyć na kartce papieru proste pomysły na gry, nawet takie, e takie, które teoretycznie mogłyby się ukazać na komórce, czy na Facebooku, designować sobie długopisem i zawsze zastanawiać się, dlaczego, dlaczego gracz chciałby, e chciałby w to zagrać. Tak? Stworzę sobie panopkę, który toczy jakiś kamień przez jakieś przeszkody i teraz zastanawiać się na każdym kroku dlaczego ja bym chciał ten kamień jako ten gracz, tak? i próbować sobie, i zapisywać na towarz, tworzyć sobie te gry, po prostu je robić. Grać i robić, to są dwie rady, innej nie ma. Dużo się na tych dniach fantastyki działo, można by jeszcze opowiadać i opowiadać. Można by było grać i robić. <śmiech> tak, ale no można powiedzieć po prostu, że za rok też będą. Za rok też będą, bo to impreza jednak coroczna. Jest też podobny termin, jakiś koniec właśnie czerwca. E, więc można by w tym momencie sobie już to w kalendarz pisać te okolice, i, i po prostu przymierzyć się do przyjścia. Nawet jeżeli nie, żeby tam wejść do tego zamku, poglądać te prelekcje, posłuchać prelekcji, tylko nawet żeby tu w okolice przyjść i jak nam to zainteresuje, stanie sobie w kolejce, która nie była aż za wielka i kupić sobie wejściówkę. A jeżeli chcecie wiedzieć więcej o tegorocznej edycji Dni Fantastyki, obserwujcie naszego YouTube'a, youtube życia. Tam w najbliższym czasie pojawi się relacja i rozmowy. pełne rozmowy z Rafałem, między innymi z Rafałem, a także z Adamem i z Wojtkiem z TK Games. I to w sumie tyle, jeżeli chodzi o Dni Fantastyki. Tak, my dla was mamy jeszcze dzisiaj grę, o której będę mówił. Która też jest fantastyczna. No powiedzmy jest taka ciekawa. Także zostańcie z nami za chwilę, my przeniesiemy się w świat StarCrafta. Tak. Słuchajcie audycji, masz trzy życia w akademickim Radiu Luz na 91 i 6 FM i przechodzimy do StarCrafta 2. Tak, StarCrafta 2, dokładnie jego części jednoosobowej, bo ja na razie jestem za cienkim graczem, żeby wychowywać multiplayer. Zatem multi jest na tyle dużym tematem, że to jest po prostu osobna, osobna po prostu gra, można powiedzieć tak, nawet. Tak. A jak to jest, która część StarCrafta jest za darmo? dwójka jest tak jakby jest starter kit, który Ma. pozwala ci na grę z botami. To jest tak, masz grę z botami, jeżeli masz znajomych, którzy mają pełną grę, możesz z nimi robić gry, z nimi grać normalnie. Mm -hmm. e, jesteś w stanie wejść w tą arcade, które tam Blizzard udostępnia, czyli różnego rodzaju stworzone gry przez użytkowników, czyli jakieś dziwne mapy itd. i I masz bodaj cztery misje kampanii, czy trzy misje kampanii pierwszej kampanii, czyli e, Wings of Liberty. No i właśnie te skrzydła wolności, to jest pierwsza kampania, która była właśnie w StarCraft dwójcej, to jest kampania Terran, czyli jednej z trzech raz, która w tej grze występuje. No i tak dosłownie to jest, powiedzmy, śledzimy losy Jima Raynora, który jest rebeliantem i tam buntuje się przeciwko Dominium Terran. A czy to już nie było czasem w poprzedniej części w StarCraft 1? No nie, bo w StarCraft 1 było nie Dominium, tylko inne i zostały one... konfederacji. Ja w tym momencie, nie wiem, nie grałem w, w jedynkę, ale z tego, co tam w takich delikatnych, powiedzmy, flashbackach w, w kampanii, jest tak, że Jim Raynor razem ze swoimi tam, powiedzmy, tą bandą, która też była buntownikami, obalił poprzedni rząd, ale został zdradzony i ten, któremu pomagał, czyli Mengsk, który w tym momencie jest cesarzem tego Dominium. No go tam po prostu trochę rzucił i go uznaje za zdrajcę, a sam jest cesarzem, nie? To jest taki myk. No i on tutaj próbuje właśnie Reynor przeciwstawić się temu cesarzowi. No i gra to jest powiedzmy taki kilka misji, które następują po sobie. Jest kilka z tych misji, które muszą być wykonywane jedna po drugiej. Początek i koniec w szczególności jest taki bardzo po kolei. Pomiędzy tym wszystkim mamy powiedzmy kilka osób, które mają jakiś problem, który, jakieś misje i musimy im pomóc. Jest, jest ich cztery albo pięć i każda z tych osób ma swoją własną taką, powiedzmy, ścieżkę misji, żeby wykonać następną z tych misji, musimy poprzednią wykonać, ale można je jakby między tymi wątkami przeskakiwać dowolnie. Yy, no i to nie jest tak, że za każdym razem o to samo w tej w każdej misji chodzi, czyli, że budujemy bazę, potem musimy kogoś skopać, yy, bo o to się obawiałem, nie? Yy, ale jest to jednak zróżnicowane na tyle, że nie jest to nudne, że nie zawsze powtarzamy to samo. Yy, tym bardziej, że też każda kampania wprowadza nowe jednostki. To nie jest tak, że na początku mamy wszystkie jednostki i działa jak w multiplayerze. Tylko właśnie są przedstawiane nowe jakby możliwości, nowe opcje, nowe tutaj strategie. Graczy jest w zasadzie wprowadzany po prostu do tego świata powoli. Tak, i, i są mu pokazywane też takie nowe, nowe rzeczy, nowe, nowe możliwości. takie na początku sterujemy tylko po prostu, powiedzmy, kilkoma jednostkami musimy je doprowadzić do potem na samej misji te jednostki musimy doprowadzić, potem dostają bazę z podstawowymi jednostkami, ale są też takie misje, że musimy po prostu manewrować jakimiś kilkoma jednostkami, które są powiedzmy, tymi bohaterami, które mają specjalne zdolności, unikalne zdolności i mamy taki, powiedzmy, z tego się zrobił taki mały, mała przygodówka, że musimy, tam, przepraszam, przygodówka, jakiś taki RPG, że mamy te umiejętności, zdolności, musimy je tak przeprowadzić trochę, przez... trochę tro, tro jak w Warcraft 3. Trochę. W wielu strategiach występuje, chociażby na przykład w Carze takie coś było. Tak, tylko to nie jest tak, że ten bohater zawsze tam jest mhm. i ten, tylko no czasami jest po prostu misja tylko z bohaterem, tylko z dwoma no i potem jest epickie zakończenie tej pierwszej części z cliffhangerem powiedzmy do tego jest też mała kampania y, protosów, czyli tej jednej z tych trzech raz, jako powiedzmy jako flashback, czy tam jako fragmenty pamięci jednego z tych protosów, też to rozgrywamy, co nam przedstawia powiedzmy te, część tą właśnie tych tych protosów, jak się nimi gra i o co w nich chodzi. Ten A ten ten jest taki Właśnie, bo jeszcze nie powiedzieliśmy yy, dla ludzi, którzy nie wiedzą, czym jest StarCraft, to, to jest strategia czasu rzeczywistego. O, to, to, tak, to jest strategia czasu rzeczywistego w, w odróżnieniu od strategii turowej, po prostu wszystko się dzieje naraz. O, naraz. Nie ma aktywnej pauzy, więc trzeba decyzję szybko podejmować i czasami to jest naprawdę... E, takie za dużo tego się dzieje Rozumiem, że to zakończenie jedynki e, Skłania nas do kupna kolejnej części hard Swarm tak, tak. hard of the Swarm jest tak naprawdę Kampanią innej rasy Tak, hard of the Swarm e, Nawet nie tyle kampanią innej rasy Co kampanią innego bohatera Bo o ile w tych Wings of Liberty Wcielaliśmy się w tego Jima Raynora On był głównym naszym bohaterem jego losy śledziliśmy To w kolejnej części wcielamy się w Sarę Kerrigan Czyli no tutaj by można dużo mówić Kim ona jest, jak się stała, ale generalnie w skrócie ona jest, była y, królową, była człowiekiem, potem stała się królową Zergów, potem znowu stała człowiekiem. To wszystko było w Starcraft 1, warto pograć. Tak, w Starcraft 1 Brood y, y, War. Tak to chyba mhm. Nawet no w chyba była historia. Y tak, ale, ale mówię, w, ona wraca do, do takiej ludzkiej formy, zapomina wszystko, co się działo, więc na nowo odkrywamy to, co ona robiła jako ten zerk, Na nowo odkrywamy, na nowo poznajemy tą historię. Tutaj jest trochę inna, inny, ty inny tryb. Y On jest taki, że mamy bohatera, który zawsze z nami jest. Możemy go rozwijać jak w takim trochę prymitywnym RPG-u, że mamy zdolności, które tutaj łapiemy, zdobywamy levele. I, każda, I po różnych planetach latamy W związku z tym, że zergi to są takie mutujące I przystosowujące się do Różnych warunków Istoty, więc znajdujemy im te Geny jakby No i każda, z, tutaj kampania też jest podzielona Na różne misje, tylko to jest Różnica jest taka, że każdą z 3-4 Powiedzmy wątkowego, Wątkowych misji musimy wykonać jeden po drugim Zanim dopiero możemy odlecieć no i to też jest ciekawe, za każdym razem coś nam się tutaj zmienia do tego mamy jakieś tam dużo możliwości zrobienia jakichś takich achievementów są różne, właśnie można przechodzić kilka razy na samą misję, bo jakiegoś odcinka nie zdobyliśmy, więc jest dużo rzeczy. I warto jeszcze wspomnieć, że jest zapowiedziana, już trafają bety tak. y, trzeciej, jakby Legacy części of, dwójki, czyli Legacy, Legacy of the Void. Legacy of the Void, tak. I o ile. Będzie jak e, będzie. Tak. Jak w Blizzardzie. Tak, ale o ile te dwie pierwsze, to jedna jest rozszerzeniem drugiej, żeby mieć pierwszą, żeby mieć tą drugą, trzeba mieć pierwszą, to Legacy of the Void będzie standalone, będzie osobno, można kupić tylko w jedną kampanię. Ale ja jednak polecam kupienie tego, co było, nie tylko przez to, że jest to dobra historia, ale też daje możliwość rzeczywiście pogrania, czy to w tym y, arcade roomie, czy jako w, normalnie w, na drabince przeciwko innym gradżem, bo to jednak jest jedna z bardziej popularnych jakby dyscyplin esportowy. U nas już co prawda trochę straciła na popularności, no ale Legacy of the Void ma szansę jakby tą chwałę przywrócić. Tak, Szczególnie, że ich targetem jest zrobienie większej, lepszej akcji, powiedzmy, żeby się więcej działo podczas jakby jednej gry. Czyli przyspieszenie ataków, więcej ataków, więcej możliwości. Taki mają plan na Legacy of the Void Ale z samym multiplayerem zajmiemy się już kiedy indziej, jak już Mateusz będzie prosem. Tak, taki mam plan, przez te wakacje będę trenował. I to było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą odsłonę audycji Masz 3 Życia. Pamiętajcie o tym, żeby wchodzić na naszego Facebooka, YouTube'a i Twittera. Wszystko ukośnik Masz 3 Życia. Tam oprócz newsów dzisiaj pojawią się jeszcze zdjęcia z Dni Fantastyki. No i niedługo y, relacja również wideo na YouTubie. Przez ostatnią godzinę byli z Wami Michał Hawełka, Mateusz Giesiński i Miłosz Szymczak. Do usłyszenia za tydzień. Cześć! Cześć.